Odcinek 5. Festiwal Fantastyki Falcon 2015. Podczas prelekcji zatytułowanej W piekle definicji. Ostatnie 5 zdań na temat science fiction doktor habilitowany Paweł Frelik przytoczył swoją rewolucyjną tezę na temat science fiction. Słychać mnie? Nie słychać. Słychać mnie? Słychać. Tak. Słychać mnie? Słychać. Dobrze. Strasznie jakoś głośno. Będę mówił bardzo ciekutko. Zdaję się sprawę z tego, że jest bardzo późno i postaram się nie uśpić, więc powiem parę takich rzeczy, miejmy nadzieję, oburzających i takich, po których będzie się nie chciało zmieszać. Ciśnienie się podniesie. tak. Cukier wskoczy i w ogóle. Wszyscy mają wyjść? Mogą zostać, ale ja nie biorę odpowiedzialności. Nie z mojego ubezpieczenia wejść. Dobrze, więc piekle definicji. powiedziałam, że jest to temat, który każdy przerabiał i każdy, kto czytuje science fiction czy w ogóle fantastykę, toczył spory na temat, prawda, który tekst to jest SF, który jest fantasy. Na, wielko, na, większości, na większości różnego rodzaju prezentacji czy prelekcji zazwyczaj są bardzo treściwe slajdy Niezbyt dobrze dobrany kolorystycznie, prawda? Ten zmysł estetyczny nie zawsze towarzyszy a wyliczeniu, ale prawda definicje science fiction, prawda, według tego, charakterystyki y, bardzo gustowne jakieś myszki na rakieta, o oh, myszki na rakietach, prawda, które pomagają zdefiniować science fiction. Y, ewentualnie, jeżeli już tak ma być bardziej poważnie, to. E, cytaty z pisarzy, prawda, którzy swoim majestatem, oni wiedzą przecież, co to jest science fiction, bo pisanie science fiction. E, to jest, jak gdyby, standard. Niektórzy, którzy są troszeczkę bardziej artystycznie e, uzdolnieni, próbują tworzyć różnego rodzaju grafy, prawda, jaka jest, jakie są relacje pomiędzy science fiction, a fantasy a horrorem, a powieścią detektywistyczną i tymi wszystkimi różnymi gatunkami, e, zarówno fantastycznymi, jak i takimi bardziej mainstreamowymi, a jak już naprawdę kogoś, męczy talent, to może sobie nawet wieloryba takiego moby dika namalować. To jest taka słana, słynna grafika, która <śmiech> bodajże dwa lata temu po sieci się przewinęła i te wszystkie drobne yy, prawda, słówka, to są nazwy gatunków konwencji, podgatunków i to, gdzie one w tym wielorybie yy, leżą, rzekomo miało odzwierciedlać zarówno historycznie, czyli gdzieś... Nie czyli gdzieś tutaj są początki, tutaj gdzieś uciekają w grunt, czy też w wodę, macki w stronę, tutaj z tego, co pamiętam, to było mystery, literature i ale w ogóle sama jej kolejność też miała odzwierciedlać, jak one się rozwijały, czyli gdzieś tutaj mamy cyberpunka, tu jest nowa, space of air i Ale we wszystkich tych przykładach na pewno to, co jest wspólnego, to to pragnienie jakiegoś takiego uporządkowania, gdzie science fiction jako gatunek się znajduje, Jakie są miejscowiona w stosunku do innych gatunków, i tak dalej. No i oczywiście mamy też takie nocne Polaków rozmowy prawda, na temat. I to jest to sławne pytanie, które dostałem chyba, prawda? no bo Gwiezdne Wojny to na pewno science fiction, science fiction no bo Migichloriany, albo tam Mitochondriony, albo nie Migichloriany, prawda? Albo że Duna to na pewno fantasy, no bo tam czarują, jest w ogóle tego i ty się nie znasz, to nie da się wytłumaczyć. No i że, że park your eyes, to tu nie jest, jak gdyby, no bo to przede wszystkim ktoś za duży zrobił, ktoś spoza kręgów, więc na taką nazwę czy na taką etykietkę nie, nie zasługuje. I oczywiście są to tylko przykłady tych nocnych i nienocnych rozmów Polaków. Natomiast no, ja chciałbym zaproponować, żeby z tym wszystkim skończyć. Żeby, no, tak po angielsku, czyli grzecznie skończyć. I teraz. To będzie pierwsza rzecz, która mam nadzieję, może komuś podbije cukier. Ja muszę zaproponować, że science fiction w ogóle jako gatunek nie istnieje. Okay, tak, w ogóle nie istnieje. Znaczy, tak, może nie do końca nie istnieje, ale w dużym stopniu nie istnieje. I e, oczywiście powstaje pytanie, no, jak nie istnieje, to o czym tutaj gadamy i w ogóle po co jest ten cały konwent i ta nazwa science fiction gdzieś się pojawia. E, więc w tym celu chciałbym wygłosić pięć tych tytułowych zdań, czy też pięć stwierdzeń, które pozwolą nam, pomimo tego mojego postulowanego nieistnienia science fiction jako gatunku, jakoś nam to wszystko uporządkować i mam nadzieję, że może troszeczkę bardziej praktycznie przedstawić, żeby, żebyśmy się już nigdy po nocach prawda, nie kłócili, że Diona to na pewno fantazja, no bo one tam czarują, a tu to, bo midi-chloriany. Chloriany, Chloriany, tak, midi ja, – To, mam. to było ale kiedyś nie było. – Ale kiedyś nie było, ale no, jak teraz tak, tak, to... są, no, no. Ej, to, to, to, to... Więc 5 Pierwsze z nich – science fiction zmienia się z czasem, czy też zmienia się historycznie. I to oczywiście... W jaki sposób jest pewnie oczywistej, cała historia science fiction szczególnie jeżeli się weźmie różnego rodzaju poważne książki akademickie albo nawet niepoważne, ale takie popularne będą różnego rodzaju chronologii, gdzie zaczynamy, przynajmniej w przypadku amerykańskiej, od tych palpowych początków, później mamy złoty wiek za Simowem, później gdzieś tam się pojawia złota fala, nowa fala w latach 60., i feministyczna w 70., albo nie jest cyberbank i jeszcze nie wiadomo, co teraz jest, ale jest nowe jakieś, prawda? I jak gdyby to stwierdza, pokazuje, że tak, jest ewolucja, jakość się podniosła. No i to jest jak gdyby oczywiste, dlatego że w każdej literaturze czy w każdej domenie produkcji kulturowej powstają coraz to nowe teksty, natomiast w praktyce do naszych rozmów na definicji oznacza to, że jeżeli porównujemy, czy też mówimy jako science fiction, zostawiamy obok siebie z jednej strony, nie wiem, jakieś opowiadanie z jednego z takich typowych palków i z biuro opowiadania Havana Ellisona, czyli tego papieża nowej fali amerykańskiej, czy też z kolei z bardziej nowych jakąkolwiek powieść Grega i Gana, czyli tego bardzo, bardzo hard SF, prawda? Fizyka Kwantowa i nanotechnologia, to pomimo, że pewnie we wszystkich trzech przypadkach możemy mówić o science fiction, pewnie taka etykietka byłaby przylepiona do tych tekstów, to na pewno ze względu właśnie na ten historyczny, historyczny rozwój nie powinniśmy oceniać i rozmawiać o nich w tych samych kategoriach. Dlatego oczywiście mamy tendencję, żeby rozmawiać w kategoriach najnowszych, co prowadzi do takich bardzo błęczucznych stwierdzeń, że te wczesne rzeczy to w ogóle schłami, w na tym, trzeba zwracać uwagę, no bo nie spełniają tych naszych wyśrubowanych nowych kryteriów, a w latach 60 może było troszeczkę lepiej, ale rozwój historyczny samej science fiction oznacza również, że bardzo ewoluowały nasze pojęcie i nasze koncepcje tego, czym science fiction jest, jaką potrzebę w czytelnikach, pierwotnie w czytelnikach, później oczywiście w, w innych mediach zaspokajała, w jaki sposób orientuje się w stosunku do zwanego mainstreamu, czy też innych yy, yy, literatur fantastycznych, albo tak literatur yy, popularnych. Natomiast bardzo często o tym, jak gdyby zapominamy i bierzemy, jeżeli science fiction, to według, wszystko jednej, yy, yy, według jednego zestawu kryteriów. To samo zresztą dotyczy innych mediów, niż literatura, prawda? I nieważne, czy weźmiemy, tutaj mamy przykłady literackie, chociaż te bardzo różne, prawda? Z punktu widzenia neuromancera Dziuna wydaje się momentami powieścią dosyć Czyli nie naiwną, ale taką... No widać w niej dziury, prawda? Z kolei New prawda? Nowe, takie postmoderna, tutaj te wszystkie cyberpunki i i cokolwiek. Z drugiej strony oczywiście jak weźmiemy powieść typu nakręcona dziewczyna sprzed paru lat, Paola Lukiego, to New romans tak. wydaje się być przerażająco naiwny, bo politycznie to już w ogóle napisane, jak gdyby <śmiech> przez, nie wiem, osiemnastolatka, który o świecie ma niewielkie pojęcie. Czyli... Jeżeli w samej literaturze mamy tego rodzaju kłopoty, czy też takie e, e, różnego rodzaju percepcje, no to na pewno dotyczy to innych mediów, prawda? I ktoś, kto chce oceniać science fiction albo nauczył się oceniać science fiction z punktu widzenia literatury, jak zacznie oglądać seriale, no to będzie tak biednie, bo one niby się ciągną, ale tak, no nie są najlepsze, prawda? E, będzie pewnie psioczył na bardzo wiele filmów, to akurat Blade Runner tutaj widać całkiem nieźle się broni, ale wiele innych filmów się już nie nieźle broni. A jeżeli z kolei powytrzymy na gry wideo, które nawet te takie najmocniejsze narracyjnie, no to ponownie nie o to chodzi, żeby porównywać, czy one są lepsze, jeżeli chodzi o powieści czy filmów czy powieści, ale większość osób nawet tak tych osób, które poszukuje opowieści w grach, te ocenia je według tych standardów wyciągniętych z jakiegoś konkretnego momentu historycznego z jednego medium, czyli z literatury. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie stwierdzenie, science fiction nie posiada początku. Czy to oznacza, że nigdy się nie zaczęła? No, no podobno jest, przynajmniej się nazwa. To nie posiada początku na co najmniej kilka sposobów. Nie posiada początku dlatego, że jeżeli mówimy o science fiction jako o jakimś zjawisku, ponownie literackim dla do literatury, czy literaturze pozostane. <śmiech> w sensie, czy nie pojawiła się w jakimś jednym momencie. I oczywiście, w zależności od tego, którego krytyka zapytamy, będą oni wymieniać różnego rodzaju wcześniejsze formy literackie, gatunki literackie, różnego rodzaju formy twórczości pisarskiej, często sięgające parę ładnych wieków do tyłu, prawda? czyli począwszy od jakiejś tam utopii, czyli pierwszej utopii Tomasa Mora w XVI wieku, przecież różnego rodzaju baśni i mity, oczywiście powybierane odpowiednio, coś, co się do francuski nazywa o jaszek, czyli te powieści, jakby, no, podróże cudowne przede wszystkim w wykonaniu Juliusza Verna, a różnego rodzaju fantazje milenijne, często bardzo religijne, też pojawiające w przyszłość, czy chociażby powieść gotycka, a i na pewno jest duży, duży dług, który science fiction posiada względem powieści historycznych, czyli nominalnie rodzaju literatury, który patrzy w zupełnie innym kierunku niż selfie, fantastyka. I wszystkie one, i pewnie jeszcze Długi, długa lista niewymienionych tutaj, tak mówię, form, gatunków, mniej lub bardziej pamiętanych w tej chwili, w jakiś sposób dołożyły się i złożyły się w którymś momencie, oczywiście to jest następne, a nie w którym momencie, i z połączenia i z eksperymentowania i łączenia tych różnych formuł przez pojedynczych często pisarzy nie wiem jakiej szkoły, zaczęło się powoli wyłaniać to, co w XX wieku zaczęliśmy nazywać Science Fiction. Natomiast nie da się na pewno powiedzieć, że która z tych konwencji to jest taka proto-Science Fiction, bo z której z nich najbardziej XX-wieczna Science Fiction się pojawiła. To samo dotyczy oczywiście pojedynczych tekstów, prawda? bo jednym z takich pragnień bardzo wielu krytyków, zarówno akademickich, jak i nieakademickich, akademickich, to znaleźć sobie tego praojca albo prapraojca. Ten praojciec jeszcze jest taki bardzo nobliwy i posiada reputację również w mainstreamie, tym lepiej. No i ponownie jest bardzo długa lista kandydatów. Najbardziej chyba taką ekstrawagancką propozycją jest nie, nie widać w ogóle. na to światło. Yy, yy, nie widać, czyli pierwsze, że pierwszym pisarzem science fiction był Lukian Samosat w drugim wieku naszej ery, który napisał rzeczywiście tekst taki w kondencji snu, zresztą satyrycznego snu, gdzie główny bohater leci na Księżyc, no więc, no, Science Fiction na Księżyc, prawda? A to drugi wiek, rzymski pisać. A Platon i jego Atlantyda? Albo też tak, Atlantyda i Platon, ale chyba ono no, troszeczkę inaczej o tym Atlantydzie pisał. E, później oczywiście mamy, mamy Utopię Mora, no to już w czasach troszeczkę bardziej współczesnych, no ale bardzo wysoki przodek, do którego warto się przyznawać, prawda? Somnium Keplera, no, Astronom, no to też podróż w zasadzie, konwencja podróży na Księżyc, czy podróże głównym, um, że Olivera albo Frankenstein z początku XIX wieku, prawda, albo The Battle of Dorking, to powieść troszeczkę zapomniana z 1971, która w którym jest, która opisuje inwazję armii pruskiej na Anglię, upadek Anglii i powstanie państwa pruskiego, prawda, z siedzibą w Londynie i tak dalej. To oczywiście w okłosie wojny yy, francusko-niemieckiej z 70. roku, czyli bardziej współcześnie oczywiście Time, Wehikuł Czasu z 1895, a może niektórzy powiedzą, że tak naprawdę o początku science fiction, jak o tym pierwszym momencie, możemy dopiero mówić wtedy, kiedy rzeczywiście pojawia się po raz pierwszy sama nazwa, a nazwa nawet nie science fiction, tylko scientific fiction jako jedno słowo, pojawia się po raz pierwszy w roku 1926 w jednych z parkowych magazynów amerykańskich. No i panowie, bardzo wielu badaczy albo krytyków, albo nawet czytelników jest bardzo takich zainwestowanych, aby tą granicę przesuwać jak najdalej do tyłu, bo im dłuższa historia, tym można bardziej się pochwalić przed znajomymi, którzy troszeczkę tak na nas dziwnie patrzą, prawda? A im bardziej jeszcze tacy renomowani ci pisarze, no do Keplera się nie przyznać, prawda? No to też jeszcze lepiej, no bo jak powiemy, że nawet Kepler pisał Science Fiction, no to już w ogóle jest yy, bardzo dobrze. Natomiast yy, oczywiście to, jest to interesujące ćwiczenie intelektualne, w żaden sposób. Ej, nie mówi nam ono nic o początkach, czyli tego, czego rzekomo szukamy w początkach science fiction, bo w jaki sposób każdy z tych tekstów, może z wyjątkiem rzeczywiście wehikułu czasu i, i, i tych opowiadań palpowych, były science fiction. No one zazwyczaj posiadały jeden tylko element, typu jak tego Lukia prawda, w konwencji sennej podróż na księżyc. Ale czy podróż na księżyc od razu robi science fiction sama z siebie e, w, np. przy braku obecności jakiegoś myślenia takiego naukowego czy myślenia racjonalnego, no, pewnie nie, prawda? Więc, więc ponownie żadna z tych yy, powieści, żaden z tych tekstów nie jest początkiem, nie jest proto albo ur e, tekstem science fiction, natomiast pewnie z drugiej strony kolektywnie ich obecność, ich cyrkulacja w kulturze zachodniej na przestrzeni kilkuset lat i całe rzesze troszeczkę mniej znanych, zainspirowanych przez te teksty autorów tak powoli dokładali się do powstania czy też wymurzenia się tekstów, które w XX wieku zaczęliśmy w którym nazywać science fiction. Stwierdzenie numer 3. Science fiction nie posiada esencji, dokładnie pojechałem, esencji ani określonych parametrów. E, no, ponownie, jeżeli nawet ktoś by robocze założył, ok, science fiction istnieje, okay, no to jak, to co to w sobie ma? No to ponownie jest parę podejść, najmniej parę podejść. Takie pewnie najbardziej popularne e, jest takie, że powieść czy tekst science fiction to jest taki tekst, w którym znajdziemy jakiś tam szereg parametrów. Te parametry, to przykład tych parametrów jest pewnie dużo więcej niż trzy. Natomiast załóżmy, że jest to obecność techniki czy nauki, prawda, że jest to obecność przyszłości, tutaj powinny być ładne niebieskie koła, ale niestety nie widać, jest obecność nauki, jest obecność racjonalności, czyli takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, które no, powszechnie pewnie zaczęło tak naprawdę się instalować w naszej świadomości w XIX wieku, bo na pewno nie podczas oświecenia w wieku XVIII. No i to tradycyjne spojrzenie, pewnie takich parametrów można by jeszcze, nie wiem, dwa czy trzy dodać, to jakby przykład. Natomiast tradycyjne spojrzenie było i science fiction, to jest taki rodzaj tekstu, w którym wszystkie te parametra, albo przynajmniej, nie wiem, pięć z sześciu schodzą się i są obecne i to wtedy nie jest jakaś taka rozwodniona coś, tylko to jest tekst science fiction. No jest to jakieś spojrzenie i historycznie. Ono oczywiście miało e, swoje dobre czasy i cieszyło się sporą popularnością wśród wielu, nie tylko krytyków, ale pewnie i pisarzy i czytelników. Natomiast, oczywiście, z tego rodzaju definiowaniem science fiction, czyli obecność całego szeregu parametrów, czy cech, czy charakterystyk, są duże problemy, bo jeżeli popatrzymy na tekst taki jak Kroniki Marsjańskie, Raya Brandtwego, który pewnie większość osób by uznała za, no tak, nie no. Pierwodniowa badania później to było sprzedawane jako powieść, no ale no science fiction jak najbardziej to taka bardzo fajna do tego. No ale nawet z tych trzech tak arbitralnie wybranych, no to no przyszłość, tak, jest pewnie przyszłość w stosunku do momentu, kiedy zostały napisane w latach późnych 40 -tych. no ale nie taka strasznie daleka przyszłość. No czy jest technika? no Oprócz tych rakiet, które rzeczywiście kolonistów w opowieściach marsjańskich na Marsa zawiozły, no to to tam techniki jest nawet mniej niż w latach czterdziestych w Stanach Zjednoczonych, yy, prawda? I w zasadzie Mars u bardziej przypomina taki troszeczkę dziki zachód. I to to że to nie będzie spoiler, wielu osób czytało okay, prawda? Yy, yy, prawda? I to taki dziki zachód który w dodatku jest opuszczony i tam się mało dzieje i w którymś momencie zostają tam zdaje się dwie czy trzy tylko osoby, yy, <śmiech> prawda? Więc, więc nie ma tej techniki. Czy racjonalność jest? No, bo nie ma tam żadnych czarów, czy nawet żadnej spirytualności, natomiast jak gdyby specjalnie sama fabuła i same opowiadania w ramach e, kronik marsjańskich nie dają nawet okazji, żeby zaprezentować to takie naukowe, e, technologiczne myślenie, prawda? To jest, to są takie troszeczkę jak Western, tyle że dzieli się na Marsie. No, czyli jeżeli rzeczywiście będziemy operować według tej definicji, że potrzebne nam są wszystkie trzy, czy, czy wszystkie pięć, czy wszystkich sześć cech, to Kroniki Malisańskie nie są tekstem science fiction, są czymś innym, zresztą sławny y, krytyk Darku Suvin w latach 70. posunął się e, do stwierdzenia, tak, że Kroniki Malisańskie to jest taka zbastardyzowana forma e, science fiction, która się połączyła z fantazy i tam troszeczkę jeszcze bardziej pluł na Perego, który jak gdyby nie pasował mu do jego koncepcji, czym, czym jest science-fiction. No oczywiście można na to, nawet przy użyciu tych samych składników, patrzeć na science-fiction troszeczkę inaczej, czyli w postaci czegoś, co w naukach ścisłych nazywa się zbiorem roz, rozmytym, czyli owszem, mamy cały czas te parametry i tych parametrów, takich jak podkreślam, to nie są trzy, tym może być więcej, cały szereg więcej. Natomiast wystarczy, jest to sprawa naszego założenia, że science-fiction będziemy nazywali Yy, jakikolwiek tekst, w którym chociaż jeden, a może nawet dwa, jak trzy, to już w ogóle jest bardzo dobrze, takie e, cechy, takie parametry będą obecne, ale tylko jeden wystarczy, aby nazwać taki tekst tekstem science fiction. Oczywiście yy, prowadzi to ponownie do problemów, dlatego że ponownie jak patrzymy na cały wybór tekstów, które przynajmniej przez jedną osobę w którymś momencie były uznane, science fiction, czyli no, cała seria to jest w ogóle taki no, podgatunek wręcz tych, tych, tych powieści prehistorycznych, no, na które rzekomo od, no, t, tak na zdrowy rozum, no, to, są, to jest rodzaj powieści historycznej, ale powieści właśnie tego Jean Aul, tak się chyba trzeba no, były zazwyczaj zaliczane, czy też przytulane przez y, kręgi czytelników i krytyków y, science fiction. Jak popatrzymy na większość książek Michaela Crichtona, prawda, który mu najwięcej pieniędzy zrobił oczywiście na parku jurajskim, ale z jednym wyjątkiem chyba e, powieści, która później została przerobiona na film Trzynasty Wojownik, czyli Eaters of the Dead, no, są to powieści, które w jakiś tam sposób albo zawierają zaawansowaną technikę, niektóre dzieją się troszeczkę w przyszłości, ale nie za bardzo specjalnie, nie na tyle daleko, żeby gdyby to poczuć. Czy Michael Crichton jest designer science fiction? No, ona no, pewnie by tak zaopanowała, tym bardziej, że on taki bardzo rzekomo sprzedajny i mainstreamowy był w tej chwili świętej pamięci, Albo Daniel Steele, która, jeżeli nie wiecie, kim jest Daniel Steele, to pewnie jesteście szczęśliwi z tego powodu. Daniel Steele pisuje e, romanse z życia klas wyższych Nowego Jorku, prawda? Czyli a, o tych paniach, które chodzą na lunche, jak to się ładnie mówi i to jest główne ich zajęcie, chodzenie na lunch. No I Daniel Steele już ponad dekadę temu wydała powieść e, The Clone and I, która jest, w której jedną z głównych postaci jest rzeczywiście klon. No, postać absolutnie science-fictionalna i fantastyczna. Czy to znaczy, że Daniel Steele jest pisarką science fiction i że ta powieść jest powieścią science fiction nominalnie powinna stać na tej samej półce, co na, na romanse Albo, żeby popatrzeć w górę, a nie w dół, prawda? bo tak się znęcam na tą styl, prawda? No, cały szereg powieści Tomasa ma Sam prawda? czyli papieża postmoderny amerykańskiej i pewnie dla wielu osób najważniejszego, żyjącego pisarza amerykańskiego. No, są powieści science fiction, prawda? niektóre są tak troszeczkę retro, tak jak na przykład Against The Game of Day, w której pojawia się motyw starowca, który przylatuje przez środek pustej ziemi, czy to jest powrót do tej teorii że Ziemia w środku jest pusta, jak się znajdzie wejście, co zresztą werna była, prawda, to można prze, na skuty przelecieć przez Glob i wyjść z drugiej strony, prawda. E, ten grawitacji sam w sobie, prawda, to jeden z jego największych pewnie e, majstersztyków to jest, pod wieloma względami też powieść science fiction. A w innych mediach, na przykład, Call of Duty, Modern Warfare jest grą science fiction, no bo gra wyszła chyba w 2009, Działa się też fabuła, która jest osadzona w 2012 yy, w chyba bliżej niesprecyzowanym kraju bliskowschodnim i operacje wojenne są, które w roku 2008 nie były znane, no to w przyszłość, prawda, no, no science fiction, no, no tak czy nie. No tylko oczywiście w zależności od tego, jeżeli będziemy trzymali się tych takich bardzo ortodoksyjnych definicji, no to powyrzucamy to wszystko i powyrzucamy jeszcze yy, cały szereg innych tekstów, włącznie z Rayem Bradburn, ale praktycznie nas to nie zbliża do chwycenia yy, istoty tego, czym science fiction jest. Stwierdzenie numer cztery. <śmiech> science fiction nie jest zestawem tekstów, ale sposobem ich używania. I w zasadzie można by to odnieść do każdego innego gatunku, a nie tylko yy, science fiction, ale jako przykład podam tutaj tekst. No właśnie, czy science fiction, czy fantasy, prawda? Czyli The Steel Remains, pierwsza część drugiej trylogii Richarda Morgana, po polsku wyszła jako stalnie przy okładka jest wyraźnie biedniejsza w wersji polskiej, prawda? Grafikowi chyba nie zapłacili za bardzo. Eee, nie wiem, ile osób zna Richarda Wagana albo tą powieść, no, która jest. To znowu, ale z czego innego. Bardzo zasługuje. Jest to pewnie jeden z lepszych brytyjskich współczesnych pisarzy, mówię mu ja. A czy nie w polskim przykładzie. W polskim przykładzie może nie do końca, ale, ale wciąż jest. Wiem, tak? I teraz, jeżeli popatrzymy na, na tą Stalnie Przemija i yy, jak różne osoby by ją określiły, czy nazwały, prawda? No większość czytelników bym nie powiedziała by już po przeczytaniu paru rozdziałów, no to fantazje, jest, no, bo to wszystkie takie zwyczajowe elementy i przymioty w fantazji, fantazji się pojawiają. Wydawca sam bardzo często odnosił się w niektórych materiałach reklamowych, że jest to w zasadzie taka science fantasy, czyli tak już zaczyna się kruszyć i zaczyna się coś rozmywać, prawda? Ej, cały szereg krytyków, patrząc się być może troszeczkę na inne aspekty tej książki, ale bardzo ważne, czyli Fabułę, tak, naprawdę, że to jest akademicy, tak, Poznęcam się trochę nad akademikach, że to jest w zasadzie, no może być jakaś fantastyczna, ale to jest, że to jest doskonała a postać gej, lesbien, dlatego że dwójka z trójki głównych bohaterów, co w fantazji chyba się często to nie zdarza, prawda? to jest wojownik i bohater wojenny, który zabijał smoki, ale lubi młodych mężczyzn, jest czarna kobieta, która jest alientem, która lubi a, kobiety. Prawda? I to są naprawdę bardzo centralne postacie. Prawda? I wydaje się, że to w, tym, e, e, gdyby w, tej, w tej sferze e, jest czy też drzemie bardzo ważny element, czy też określenie tej powieści. Natomiast ja sam bym jeszcze powiedział, że to jest jeszcze coś innego, że tak naprawdę to jest powieść fantazy, która, znaczy inaczej, jest to powieść science-fiction, która udaje, że jest powieścią fantazy i robi to bardzo sprytnie i robi to bardzo konsekwentnie, ale jak się wczytać, to nie ma nic tej fantazy. Oczywiście, no, można powiedzieć, no to kto ma rację, Dla, Jak to kiedyś klasyk w telewizji powiedział, wszyscy rację ma. I y, nie ma tak, że stal, jak tam było, pozostaje? Nie, nie przemija. Stal nie przemija, stal nie mija. Prawda? Jest tylko jednym z tych. W zależności od tego, kogo się zapytamy i tego, jak dana osoba, czy też dana grupa osób, tą powieść czyta i na co zwraca uwagę, y, stal nie, nie przemija będzie albo powieścią fantasy, albo będzie powieścią science fiction, albo będzie powieścią, e, nie wiem, gej, ale dla innych może być jeszcze powieścią postmodernistyczną, albo jeszcze czymś innym. E, czyli tak naprawdę e, te wszystkie parametry, których zazwyczaj szukamy, aby określić każdy z tych, prawda, gatunków, e, zależą od nas samych i od tego, jak my sami na swój własny użytek albo na troszeczkę bardziej kolektywny użytek a tą powieść używamy. W samym tekście znajdziemy dowody, czy też znajdziemy parametry, które umożliwią nam zidentyfikowanie tej powieści jako każdego z tych gatunków, a później jeszcze więcej. nie jest to oczywiście wyjątek, żeby zostać przy Morganie, który, jak wspominałem, jest jednym z najlepszych współczesnych brytyjskich pisarzy, jak patrzymy na modyfikowany węgiel, czyli pierwszą część jego pierwszej trylogii, jego debiut, prawda? No, bardzo ogólnie jest to na pewno science fiction, to nie ulega wątpliwości. Cały szereg, przynajmniej w tej tradycyjnej definicji, z całego szeregu powodów, wiele osób i to się zresztą pojawiało w recenzjach i na tych okładkowych takich lerbach, że jest to albo cyberpunkowe, albo cyberpankowa w zależności jak ktoś się tak czuł, bardzo hipstersko, to powiedział, że postcyberpunkowa. Ale oczywiście e, prawdopodobnie połowę tej powieści zajmuje coś bardzo tradycyjnego, czyli śledztwo, e, cała fabuła detektywistyczna i... Sama powieść była czytana dosyć dosyć w kręgach fanów, czy też czytelników nie wiem jak w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii w kręgach czytelników powieści kryminalnych i powieści detektywistycznych, specjalnie, którzy specjalnie nie zwracali uwagi na ten komponent, czy to cyberpunkowy, czy science fiction, tylko podobały im, im się opisy samego śledztwa i tych wszystkich procedur. A jak ktoś jeszcze bardziej mówił pani, to mówi, no ale to jest super powieść noir, prawda? Albo no, nawet jeszcze pojawiło się, że to jest neo Noir, prawda? Że, że nie tylko kryminalny, ale też jeszcze ma tą prawda, atmosferę tych powieści i filmów z lat późnych czterdziestych i wczesnych 50. i pomimo, że jest to powieść. Yy, Prawda, to jak gdyby ten, ten klimat, który pamiętamy, prawda, cienie cały czas w nocy i wielkie miasto, to co później Blade Runner jak gdyby spopularyzował wizualnie, że, że, że ten, ten pierwiastek jest bardzo mocno obecny w modyfikowanym węglu. No i ponownie, no, którym często powieść detektywistyczna, często powieść science fiction. No i jedno i drugie, w zależności od tego na co zwracamy uwagę i obok jakich innych powieści, tą powieść sobie ustawimy na jakiekolwiek nasze potrzeby. Jednym oczywiście z, takim, z takich yy, kontekstów, gdzie ustawiamy tekst w obu innych, to są różnego rodzaju kursy uniwersyteckie, prawda, i tą samą powieść Neuromancer w pierwszej dekadzie i w drugiej też po swoim ukazaniu się był tak samo często albo pewnie nawet częściej umieszczany w sylabusach na kursach dotyczących postmodernizmu niż w kursach poświęconych literaturze science fiction. Czy to oznacza, że Neuromancer jest postmodernistyczną, postmodernistycznym, ani science fiction? Jedno i drugie, czyli mnie te tradycyjne definicje troszeczkę e, zawodzą. Zdanie numer 5 i ostatnie i pewnie takie najbardziej żargonowe się wydaje, ale zaraz wytłumaczę o co chodzi. Nazywanie tekstu science fiction, czyli określenie powieści w tych naszych przyrodach science fiction jest aktywną interwencją w jego dystrybucję i w jego rozumienie. E, o co tutaj chodzi? Chodzi między innymi o to, dlatego że jedna rzecz to jest, kiedy my bierzemy powieść i czytamy i rozumiemy, tak, a nie inaczej, albo zwracamy uwagę, czy to na elementy detektywistyczne, e, czy to na elementy, nie wiem, fantastyczne i w zależności od tego nazwiemy to powieścią detektywistyczną albo science fiction. Ale nie jesteśmy oczywiście jedynymi, jest, nie jesteśmy pewnie nawet najważniejszymi decydentami, jeżeli chodzi o określanie powieści, ale to samo pewnie w jakimś stopniu dotyczy filmów czy gier, czy, czy komiksów, czy, czy każdego innego medium. Bardzo ważnym elementem w tym łańcuszku konsumpcji tekstów kulturowych są różnego rodzaju, chociażby sklepy. I teraz popatrzymy na no, coraz bardziej znikający prawda, twór pod nazwą Księgarnia. I polskie księgarnie pewnie nigdy nie były na tyle duże, żeby mieć zbyt wiele oddzielnych działów tematycznych, ale e, <śmiech> jeżeli poszło się na przykład do w miarę dużej takiego Borders, prawda, e, czy to w Londynie, czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to w od tego, jak duża była księgarnia, mogła być oddzielna półka na science fiction, oddzielna na fantasy, oddzielna na horror, a czasami science fiction i fantasy były zbite razem, a czasami wszystkie trzy były zbite razem. Da, albo jeszcze pewnie w, nie, w nielicznych przypadkach jeszcze troszeczkę inaczej było to podzielone, albo do tych trzech, tej, tej fantastycznej trójcy, były na przykład dolepiany różnego rodzaju medyczne thrillery, które bardzo często, szczególnie ostatnio, tam wtedy tak zajmują się różnymi wirusami czy epidemiami, tak się przesuwały w kierunku. I z punktu widzenia naszego, jako czytelnika czy nabywcy, to mogło nie mieć dużego znaczenia, natomiast oczywiście taki księgarz, który dostawał książkę w płaczce i mówię, no to gdzie ja ją postawię, bo mam na przykład tylko dwie półki na to, czy to będzie science, czy Dune, y, nie, Dune to nie, albo książki Star Wars, postawię je science fiction, a może będę miał oddzielną sekcję Star Wars poświęconą, prawda? A może postawię tak, bo mi kolega powiedział, że to tak, po tam w midi nie słyszał, bo późno się pokazały, to może tak bardziej fantasy, no bo mają Force przecież i w ogóle. I, i oczywiście te książki trafiały na takie, a nie inne półki w księgarniach, a czasami na grzbietach miały takie, ani inne etykietki i tak później zaczynały funkcjonować, bo większość czytelników, oczywiście osoby obecne na takim konwencie, to nie są pewnie przykłady typowych konsumentów kultury, prawda? bo jakby obecność tutaj oznacza jakieś takie większe zaangażowanie i pewnie troszeczkę większą wiedzę i tak dalej. Natomiast jest cały szereg osób i cały szereg czytelników, którzy patrząc po tym, gdzie stała książka na półce w danej księgarni, albo w bibliotece, albo jeszcze w jakimś innym miejscu, skąd się bierze książki, później mówiła, no okej, okay, no to to jest powieść fantasy, albo to jest powieść science fiction, czyli nazwanie przed kogokolwiek, gdyby bardzo często wsuwa dany tekst w taki czy inny gatunek, czy taką kategorię. To samo zresztą e, dotyczy Polski, no bo jeżeli wziąć pod uwagę popularność na… No, w Polsce niby nie ma konwentów, tylko science fiction są so konwenty bardziej fantastyczne, ale obecność Pili prawda, który, który no, no jest tam trochę takiej fantastyki, prawda. Ja tu nie mówię absolutnie, że nic o jakości, tylko, no ale to jest science fiction? No, no nie, no przecież nie, no czy jest to fantazy? Zależy, jak rozumiemy, fantasy, prawda. Na jakimś poziomie może tak, no ale, ale z jakiegoś powodu jest to pisarz, który cieszy się olbrzymią popularnością w tych kręgach, w tych kręgach osób, które normalnie czytują właśnie diuny, czy neuromancery, czy jakieś inne teksty. A może nie czytują właśnie, może mi się tak wydaje, Bardzo chętnie bym usłyszał. E, e, I oczywiście, żeby było bardziej skomplikowanie, jeżeli chodzi o takie decydowanie, że ktoś, kto mówi, okej, okay, ta książka należy do science fiction, to jest, bo jest science fiction, to grup osób, które o tym decydują, znaczy decydują albo deklarują, jest cały szereg, prawda? Oczywiście autorzy mogą Yy, mogą o sobie mówić, chociaż autorzy to, że bardzo często z różnych powodów yy, są dosyć wstrzemięźliwi i tutaj przykład klasycznym przykładem jest na przykład tak zwany gatunek czy podgatunek slipstreamu, który został bardzo mocno stereotyzowany przez yy, zarówno wydawców antologii, jak i, i krytyków akademickich i nieakademickich, natomiast nie ma chyba ani jednego pisarza, który by powiedział, tak, jestem pisarzem slipstreamowym co nie przeszkodziło całemu szeregowi osób stawiać takich, a nie innych autorów w tej kategorii, prawda? Są wydawcy, którzy mają dosyć ograniczoną zazwyczaj ilość tych głównych kategorii, które muszą się zmieścić na grzbiecie paperbacka. Po co się to nie robi w Stanach, gdyby wszystkie te popularne paperbacki zawsze miały, czy to jest SF, czy to jest fantasy, czy to jest horror, czy to jest coś innego, prawda? Księgarze i bibliotekarze mają takie, a inne działy, których nie mogą przestawiać tylko dlatego, że Yy, yy, nie wiem, przyszło 10 nowych książek, które nie za bardzo pasują, to stworzymy dla nich nowy okres? No nie, nie musimy ją wsunąć na tą półkę istniejącą albo inną istniejącą, prawda? A fandomiści, prawda, czy też fandom na pewno inaczej rozumie, yy, czy też inaczej traktuje cały szereg tekstów niż tacy casualowi czytelnicy, prawda, którzy specjalnie nad zagadnieniami gatunków się yy, może często nie zastanawiają, nie kłócą się po nocy, czy Gwiezdne Wojny to jest... Midi Chloriany. kropka prawda? i do tego jeszcze mamy krytyków i akademickich krytyków, którzy oczywiście sami zawsze, żeby inaczej najlepiej wiedzą, więc yy, i mają, prawda, bardzo długie teksty, które wyjaśniają dlaczego ta powieść jest taka, a tamta jest nie taka, prawda? i do jakiej kategorii należy. I oczywiście w ogólnie pojętej kulturze tworzy to no, taki trochę chaos, szczególnie jeżeli ktoś wchodzi, prawda, to, prawda, a to bo dorasta i zaczyna czytać, a może jest już dorosły i ktoś go namówił, no i on mówi, no to gdzie ja mam, gdzie ja mam, prawda, to czego zacząć, prawda, no i do kogo się zwrócić, co od tego, prawda, no to dajcie mi taki top ten, prawda, najlepsze 10 powieści, tylko, że w zależności od tego, do kogo się zwróci, czy zapyta się panią w dużej księgarni, czy zapyta się bibliotekarza w lokalnym Łopacińskim, czy zapyta się, bo ma kolegę, który jest prawda, krytykiem w, nie wiem, w nowej fantastyce, to ten top ten będzie wyglądał, no jeżeli nie, absolutnie inaczej, to przynajmniej połowa albo 6 na 10 się nie będzie zgadzać. I wtedy taka osoba, no to co wy, to nie wiecie, jakie to są najlepsze powieści science fiction? I wtedy, no a tak, ale co to jest science fiction? No, bo jak to? jak to definiujemy. <śmiech> I doprowadzi do ostatniego pytania, i mam nadzieję, że zaraz się wszyscy na mnie rzucą, może jest późno, a może nie, zresztą to... No to czy w ogóle w takim razie nazywać? A, nazywać science fiction, ale w zasadzie bardzo podobne, przynajmniej trzy z tych pięciu punktów, można by zadać podobne pytania na temat innych gatunków, prawda? Nie wiem, powieści detektywistyczne, prawda? Albo romansu, albo e, jakiegoś rodzaju thrillera, no, nazywać oczywiście, nazywać oczywiście musimy, bo nazewnictwo i sama idea gatunku mniej lub bardziej sprecyzowanego jest nam potrzebna po to, żeby w ogóle zacząć rozmawiać. Nie możemy zaczynać rozmowy, a teraz ci w dni dziesięciu pisarzy, do których jest podobny ten, którego chciałbym zarekomendować. Nie, mówi się, że chciałbym Ci zarekomendować pisarza science fiction albo zarekomendować pisarza, nie wiem, horrorystę i tak dalej. Czyli oczywiście różnego rodzaju etykietki, różnego rodzaju nalepki są nam potrzebne, szczególnie przy tej olbrzymiej produkcji powieści, filmów, seriali wszystkiego tych tekstów kulturowych, no bo inaczej byśmy nigdy nie przeszli nawet do właściwej dyskusji. No ale z drugiej strony powinniśmy, wydaje mi się, pamiętać, że jakiekolwiek przywiązanie albo nadzieja, że te wszystkie etykietki, tak jak w naszym przypadku Sonny da się jakoś taką chwycić i takie zamrozić chociażby na chwilę, na tą dekadę, prawda, bo one jeszcze się dodatkowo zmieniają, tak jak mówiłem historycznie, no są to nadzieje płonne i one są, y, wydaje mi się, bardzo takie counterproduktywne, w tym sensie, że tracimy czas na definiowanie i sprzeczanie się tak, czy to starą to sąda, są czy tamte, prawda. Zamiast się porozmawiać o samych tekstach, y, a jednocześnie pewnie tak czy inaczej, no zależnie od tego, czy podamy ileś tam argumentów mniej lub bardziej przekonywujących, prawda? Nie, ta powieść na pewno jest takim, a jak jeszcze o podgatunkach zaczniemy gadać, to już w ogóle się zrobi. naprawdę nie, nie, nie da się tego nigdy uchwycić, nie da się tego zamrozić, nie da się tego, bo ktoś powie, no tak, ale ja czytam tą powieść jako coś zupełnie innego, czytam tą powieść jako powieść, jako powieść historyczną i co mi zrobisz? Nic ci nie zrobię. Da, tylko, że wtedy pytanie, czy w takim razie powinniśmy inwestować aż tyle y, wysiłku intelektualnego i takiej uwagi w przekonywanie kogoś, że to jest powieść, co jest fiction. Dziękuję bardzo. Teraz jest czas na pytanie. Pan światła, co to jest? <głosy> <głosy> <fantasy> Science, fantasy. Nie, nie, no to jest właśnie pytanie, właśnie, jak, a, a powieść A to jest to, a powieść B? Tak. A powiedzmy, w związku z to, to, jest to jest dobra literatura. Czer 40 lat temu powieść o epidemii na, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej była do ewidencji TNC, a powieść o rewitacji, wydana chyba z 5 lat temu, właśnie traktująca epidemii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w zasadzie, można powiedzieć, że jest to powieść realistyczna. Tak samo jak powieść, ja wiem, o katastrofie samolotu albo... O... No tak. Tylko, że gdyby, nie wiem, czy wszyscy słyszeli, czy co, się, co się stanie, jeżeli na przykład 40 lat temu jakaś powieść była ewidentnie fantastyczna, a później nam świat nadgonił i wydaje się bardzo realistyczna. No, są dwie części dwie odpowiedzi na to. Pierwsza, Pewnie nie powinniśmy, i to jest część tego mojego pierwszego postulatu, patrzeć z naszego punktu widzenia na... I to jest napisana 5 lat temu, czyli ona, Mówię, że gdyby samą napisał 40 lat temu... Bo Ale i pewnie napisał 40 lat temu, Tylko, że pytanie teraz drugie jest, to w takim razie ta powiedz sprzed 40 lat. Nawet załóżmy, bo to jest drugie, drugi ulubiony sport miłośników fantastyki, to jest chwalenie się, ile wynalazków przewidział, Prawda? Arthur C. Clarke w swoich powieściach i po prostu też się chwalenie widzicie wy tutaj ci co nie czytacie, że tylko to oznacza, że co, jeżeli świat nadgoni, to pewne powieści przestają być. Nie, nie, znaczy nie, ale jeżeli. A stają się realistyczne. Czy jeżeli... za trzy lata Blade Runner nie będzie już filmem science fiction? Tylko... Teraz ktoś napisze, <grym> znaczy o, z z Statu, już nie jest. No nie wiem, czy, czy powieść o epidemii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w tej chwili nie jest fantastyczna? No nie to Znaczy napisana teraz. Napisana teraz, no. A była epidemia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? No ale, pewnie, no, ale to samo Czużą można powiedzieć, że to o, o, o, chociażby było dżumie kanówka. Też nie było e, dżum, dżumie Goran. Y, no nie, no okej. Okay, tylko, że w takim razie jakieś pytanie, bo, bo pewnie jak... Nie, wiem, to znaczy, Wychodzi na to, że identyczna powieść, tylko napisana 40 lat później, już może trafić do innej Oczywiście. Czy ja mogę... Pewnie tak. Tak, tak, tak. Nie wiem, tak. co ja więcej wam tak. powiedzieć. Może, może tak. trafić do innej przegródki. Oczywiście wydaje że należy patrzeć nie tyle na samą treść, ale na treść w stosunku do czasu powstania. No, go, no, no właśnie, no. Tak, tak mi się da właśnie wydaje. Natomiast do jakiej przegródki trafiłaby tak. na, napisana w tej chwili powieść? o epidemii na stacji Pięć 5 lat temu, no dobrze, nie ma w tym no kiedyś. No no no, tak, te No właśnie, a technosolider to jest science a fiction? A, a, a, a, zomb a, zomb a, zomb a zombie to jest science fiction? To zależy, jak <grym>. zależy jakie. <grym>. Te, te wolne, bo szybkie to nie jest. Nie o to chodziło, bo są magiczne i są... No to nie magiczne zombie, nie wiedziałem, że są magiczne. Znaczy nie, no znaczy... To oczywiście są, to jest, dokładnie o tym mówiłem, ej, możemy sobie spróbować powiedzieć, że nie, te zombie to jest ej, science fiction, a tamte zombie są fantasy, ej, a jak trafią się jeszcze trzecie, to może gdzieś tak pomiędzy. Ej, I pewnie na jakimś poziomie my tego potrzebujemy, no bo musimy zacząć gadać, prawda? Czy lubisz zombie takie jak są The Walking Dead, czy lubisz zombie, jakie będą na przyrodzone zombie na przykład? Nie no to jakieś, jakieś takie, Fantazy, nie no. wiem, Lamleje, czy tam Popłuczyny, prawda? Po no, jak... no, no to, to jest po trasy, no. Znaczy musimy to sobie powiedzieć na początku, no, ale później z drugiej strony mówię, nie, nie, ja czytam tylko o tych zombie Jak gniją, to są fantasy. Okay, jak nie, a, tak. a jak nie gniją, to... To są, okay. mogą być same. <laughs> nie, no nie można rozpatrywać przez jeden element klasyfikacji, jak się wydaje przynajmniej. Zombie jest tym elementem, owszem, czasami jest tym podstawowym, wszystko, jeżeli na przykład jest post-apokaliptyka, tak, i tam są zombie, to bardziej ta post-apokaliptyka. Mm. Mm. No, no ale świadczy o gatunku niż sam... No dobra, no dobra, no ale skoro wspominasz post-apokaliptykę, niedawno w kinach i w Polsce chyba był taki film The Rover, e, w którym grał Guy Pearce i Pattison. Tak, Guy Pearce i... Jak on się nazywa? Robert Pattison. I jeżeli popatrzymy na post postapokaliptykę, no jest to ewidentnie film osadzony, data chyba nigdzie tam nie jest podana, no ale w jakiejś takiej bliskiej przyszłości, gdzie ta duża część państwa australijskiego trochę się załamała i tak trochę znowu jest dziki zachód. Nie wiemy nawet dokładnie, co się stało, czy to był jakiś polityczny, polityczna zawierucha, czy może coś jeszcze, nie wiem. Ale no nie, prawdopodobnie nikt nie reklamował tego filmu jako filmu science fiction, natomiast ja bym powiedział, nie, no oczywiście, że to film science fiction, jeżeli chce mi się albo mi pasuje do tego momentu, co robię, jeżeli mi się wymyśli, że chcę go umieścić pomiędzy Blade Runner'em a jakimś innym filmem w kursie poświęconym kinu science fiction, żeby pokazać właśnie, że to nie są tylko robociki albo nie tylko alieny, albo nie tylko, no to, to on się staje, na no potrzeby, nie wiem, tego czasu i miejsca yy, filmem science fiction, bo zawiera tą jedną, nie wiem, cechę, czyli to lekkie przesunięcie w przyszłość i no stanu, którego nominalnie pewnie jeszcze nie mamy i to mi wystarczy, tak? Można powiedzieć, że science fiction jest to, co znamy za science fiction. Zasz... Tak, to był. To chyba, by ja, nie że Diamond Knight powiedział tak, że science fiction to jest to, na co pokazuje, kiedy mówię science fiction, co jest oczywiście to. dobrą anegdotką na, po trzecim piwie, nie? Ale w praktyce, jak ktoś no ale tak bardziej precyzyjnie to to nigdzie nie prowadzi, nie? Ale Ja bym się czy jest wyznaczony przez cel. Horror ma na celu przestraszyć, romans ma na celu jakby odwołać się do instynktów jakichś mniejszych. <głos> Mniejszy. <głos> no tak, ale chyba nie istnieją w jakimkolwiek medium teksty, które osiągają tylko jeden cel. I tutaj no, koronnym przykładem jest chociażby znakomita większość całego wszechświata alien. No, ale nawet, jeżeli popatrzymy na film hollywoodzki, no, no jest science fiction, no jest rakieta, jest kosmos, jest przeszłość jakiejś prawda, planety. No z drugiej strony, i zresztą nie bez kozery, on to był reklamowany jako, prawda, że tam science fiction horror, prawda. No, dominującym rzeczywiście takim... Yy, no nie wiem, taką dominantem w tych filmach wszystkich, a przynajmniej pierwszym, w pierwszym to na pewno, prawda w drugim to troszeczkę było więcej akcji, ale w pierwszym na pewno no to, to rzeczywiście nie była jakaś, nie wiem, ciekawość technologiczna, nie było wyobrażanie sobie światów, tylko było rzeczywiście to przerażenie charakterystyczne dla horroru, prawda? Ale... No ale to, czyli co? science fiction czy Horror? Ja nie wiem, czy te, czy te cele, i też w zasadzie kto określa cel, że deklaruje nam się autor, i on ja mówi, chciałem przede wszystkim przerazić swoim widzów. A mnie nie przeraził, natomiast bardzo mnie interesuje, w jaki sposób on zbudował i ukształtował statek i że ten statek przypomina, nie wiem, katedry gotyckie, prawda? I mnie to fascynuje, to jest na pewno bliżej science fiction niż horroru, prawda, architektoniczne szczegóły, więc... Na to się powinno mówić horror osadzony w świecie science fiction, coś Pierwszy Alien był horrorem, ale drugi był po prostu filmem no wojennym. Ale co to znaczy, powinno się... No bo nie można zakwalifikować do jednego lub drugiego, to jest to i to. A jak będą trzy? No, no to się dodają po prostu kolejne elementy. Jest no tak, tak ale jeżeli, jeżeli znajdziemy w takim razie, e, jeżeli znajdziemy w jakimś tekście elementy czterech czy pięciu konwencji, czy tego, co się nazywa gatunkami, no to już nie sposób go wymieniać, prawda, z pięcioma i tymi łącznikami, to też można by się zapytać, no to jak dobre są tradycyjne definicje tych gatunków, jeżeli żeby opowiedzieć o bardzo konkretnej filmie czy powieści, musimy, musimy użyć określenia pięciu tych konwencjach, prawda? A czasami może więcej. No i odpowiedź jest, no, pewnie niespecjalnie użyteczna. Bo jeszcze wracając do tego Aliena, to jest bardziej science fiction niż horror, bo sam horror jest osadzony w czasach takich współczesnych dla autora, Wtedy, nie, nie. No właśnie, bo jeżeli. Albo tam historycznych, takich realistycznych, bo w ogóle fantastyka y, science fiction się zalicza do fantastyki, tak? No, A, no właśnie. Fantastyka mówi o rzeczach, y, które zostały wymyślone przez autora. No ale wymyślone zostały również te opowieści prehistoryczne o tym, jak oni, rzekomo mieszkali w Treskiniach... To jest tak samo, to jest fantastyka po prostu. To może być powieść historyczna również. Ale, no, ale powieść historyczna też, większość powieści historycznej też zostały. Powieść historyczna z elementami fantastycznymi. Yeah. A o to jest, okay. to jest to są, to są Oczywiście, I to nie możemy sobie na swój własny użytek powiedzieć tak, że to jest powieść historyczna hmm. z rękami fantastyki, ale ma trochę horroru i jeszcze jak lubisz nie, powieści o seksualności, to tam jest bardzo ciekawa postać, która ma jakąś taką dwuznaczną seksualność. I, i, i tak jak wspomniałem, no to oczywiście możemy tak sobie powiedzieć, natomiast w momencie, kiedy będziemy mówić, że powinniśmy to nazywać, albo że to jest bardziej science fiction niż horror, to wkraczamy do tego piekła, nie wiem, wyliczania parametrów, zliczania ich, których parametrów jest więcej i na tej podstawie wydawania, jak gdyby, nie wiem, klasyfikowania. No i to to, to się wtedy, nigdy specjalnie nie. A może komuś... inaczej, nie powinniśmy przypadkować do jakiejś jednej rzeczy. Tak, tak A to może mniej więcej 4, przez 40 minut to że powiedzieć? Ale... A może inaczej, a może słuchatkowanie wynika właśnie z tego, żeby stargetować daną pozycję, czyli. W jakim, w jakim działa ta pozycja sprzeda lepiej? Na pewno w niej jest. No pewnie tak I, i w niektórych kategoriach tekstów, szczególnie tych takich nowych, na pewno. Te market, znaczy marketing zawsze miał znaczenie, nawet w latach 40. jak prawda, Simów i Heinlein zaczynali. No i takim typowym przykładem jest yy, myślenia w kategoriach marketingowych jest Wonekat, który dwie pierwsze powieści Wonekata. No tak jak wtedy była rozumiana science fiction, to jest science fiction 100%, natomiast Vonnegut zażądał od swojego wydawcy, aby na jego książkach nie umieszczano nawet sformułowania science fiction. Jeżeli ustawić jego gdzieś blisko w księgarniach yy, obok science fiction, to on zrywa kontrakt i idzie do innego wydawcy, prawda? Bo uznał w latach yy, wczesnych 50 zaczyna pisać, że klasyfikacja jako science fiction to jest, yy, nie wiem, całunek śmierci, a chciał zrobić dużą karierę mainstreamową, to oczywiście mu się y, udało, no ale 50 lat później, podejrzewam, że większość czytelników Science Fiction bardzo chętnie go przytulał do piersi, bierze jako tego, prawda, wysokiego ojca, prawda, z mainstreamu i on się pewnie nie byłby niezadowolony, bo ja jestem pisarzem, nie, w ogóle pisarzem, kropka. W tych nowszych na pewno nie wiem, w przypadku filmów czy gier, czy na pewno trendy ma jeszcze większe znaczenie, prawda? I była dotarcia do no, jakichś tam określonych, czy to demograficznych, czy takich zainteresowaniowych trendów, i pieniądze są tam większe. W książkach to troszeczkę inaczej było. Ale no, to nie tak. Ja bym się chciał jeszcze zapytać o ten element przyszłościowy, bo e, jeżeli mamy stosunek do naszego świata, naszych czasów, no to. Jeszcze to istnieje albo może być tak, że jest science fiction w czasach historycznych. No dobrze, ale co jeżeli przenosimy się w inny w ogóle świat, w którym nawet nie ma ludzi, tylko są jakieś rozumne stworzenia humanoidalne bądź nie. to, to jest tam wtedy aspekt przyszłościowy? Bo może się wydawać, że jest wysoka technologia, albo no, ale... może być trochę tej magii. No, ale ja o tym mówiłem przy okazji, nie wiem, drugiego, trzeciego punktu, że w takim razie może nie wystarczy, że to nie musi być przyszłość i jeszcze coś, że w tym tekście wymyślonym przez Ciebie nie ma przyszłości, ale mamy zupełnie inne miejsce, I to już wystarcza, że w Ale może być, ale nawet jeżeli nie jest podana żadna informacja, to takie, to, co się ładnie nazywa wyobcowanie, wystarcza, aby zaklasyfikować przynajmniej do z pewnych praktycznych względów daną powieść jako science fiction. i to okay. ale musimy pamiętać, że to jest tylko z bardzo praktycznych względów, żeby to sprzedać albo umieścić na półce, albo żeby sobie opowiadać z kolegą. A jak jest na przykład magia, czy coś takiego? ale to, to, to, to są pytania, na które ja nie chcę odpowiadać właśnie. A co będzie jak magia? A, a powieść A, a powieść B, a film C, prawda? No bo, to, bo to można długo, nie? A, a tak naprawdę, a tak naprawdę, ja to sumie pewnie nie powiedziałem, nie? Istnieje, pewnie nawet, że nie przyjmiemy roboczą. Jeżeli przyjmiemy, że okej, powieść science fiction to jest powieść, która ma tych, tak jak tam było, nie wiem, 3 czy 5 czy 6 cech, załóżmy, że to jest jakaś prawda, albo że tak kurwa ją przyjmiemy, to jakbyśmy zaczęli rzeczywiście sprawdzać, to połowa tak zwanej klasyki science fiction by się nie załapała do tej definicji. Dlatego, że znakomita większość tekstów, i do tych dobrych tekstów, które są w jakiś sposób oryginalne, albo które robią coś inaczej, ich oryginalność, to robienie inaczej polega na tym, że one robią. Nie tak jak 30 to innych to wcześniejszych, w tym, ze schematu. Czyli tak naprawdę do, do, do wzoru pasują, albo idealnie, albo prawidealnie, pasują właśnie takie mało inspirujące, takie rzemieślnicze teksty, które są klepane w dziesiątkach, prawda? Tak jak nie wiem, jest parę w które takie wydaje. No ale z drugiej strony to nie do takich chcemy się przyznawać, nie? tylko dokładnie do tych, które gdzieś wykraczają, coś inaczej robią, przełamują właśnie konwencje ale jednocześnie z pewnych praktycznych względów często nazywamy jak, jak Nasa, czy czynkimi. Był jakiś pisarz, który w ramach zabawy literackiej przygotował dokładnie to samo opowiadanie z tymi samymi bohaterami, tylko w kilku wersjach. To jest to Western, SF, Pantazm, Horror, te wszystkie wersje obok siebie żeby żeby zemonistrować bezsens o klasyfikacji. To znaczy, I może być słyszałem. Znaczy jest na przykład, jest zbiorek yy, y, Luciusa Sheparda, który zmarł lat temu, gdzie yy, są, naprawdę, tylko trzy kawałki i one wszystkie są zainspirowane jak gdyby tą samą opowieścią. Jedna z nich to jest y, kawałek, to się nazywa Two Trains Running, w Polsce to się nie ukazało. Jedna z nich to jest kawałek, który napisał, wydaje się, jako duży artykuł do Rolling Rollingstona i to jest o tej takiej rzekomej, Mafii, e, tych bezdomnych, którzy podróżują pociągami przez Stany Zjednoczone. E, I rzeczywiście Shepard jeździł chyba przez trzy miesiące z tymi ludźmi, łapał pociągi, tam go bili strażnicy kolejowi, jak gdyby żył tym życiem. I, i napisał duży tekst e, do Rolling Stone'a, taki no, no, dziennikarski, no, reportażowy. I w tym samym tomie. Się ukazało, są też dwa opowiadania, które opowiadają no, no może nie jego, nie jego własną historię, to są bardzo, bardzo blisko zbliżone zawartością. wartością, natomiast jedno z nich to jest yy, opowiadanie bliżej no, fantazy, bo tam są jakieś takie supernaturalne, yy, prawda, że któryś z tych pociągów w końcu nie dojeżdża do stacji, tylko na jakiejś innej krainy się przenosi. Prawda, a trzecie to jest. Nie wiem, czy to jest science fiction, czy to jest realistyczne, czyli ale w kanale jest bardzo to Ta sama tematyka, bardzo wielu motywów wspólnych, ale trzy razy przerobionych w różnych konwencjach, czyli reportażu, fantasy i tego trzeciego. Nie wiem, co to było, więc no, na pewno da się to zrobić, bo, bo te takie operacje, czy to, co się powszechnie uważa za granicę czy science fiction, to można paroma zdaniami załatwić, prawda, że inaczej będziemy rozumieli. Na, na panelu, który miałeś prowadzić tylko organizatorzy niezawiadomieni, tak, nie nasz się. gość Aja ja na organach, mówił, że według niego większość gatunków da się z powodzeniem łączyć i w zasadzie się... tylko science-fiction Przez... i fantazzy Przez... bardzo źle przydać. będzie, Przez... że większość gatunków da się łączyć. Tak, po prostu większość wstydzy... książek, większość książek zawiera, szczególnie dobry książek zawiera w sobie elementy tego, co my nazywamy różnymi detunkami. To udawał przykład, że a, SS kryminał albo SS i albo fantazy i kryminał się łączą z a SS fantazje fantazy są tym wyjątkiem, który ciężko kołujesz. To cytuję tylko... do go no, nie, no jasne, ale w którymś momencie historycznie ona się cieszyła bardzo, no w ogóle się była taka etykietka właśnie science fantasy, prawda, do której Duny wrzucano i Gwiezdne Wojny wrzucano i tam był cały szereg powieści, jakie miała chyba złoto w 80 lat, która była taką właśnie krytyczną próbą, że jednak, nie, tutaj łącznie... Cytuję sekundarstwo. Pozostałeś, jesteś no to jest... Duże nazwisko? Tutaj... Jest, e, family e, resemblance. Do, do tak. Tak. Tak. Nie, tak. Nie, chciałem Nie, tak. Nie, Dziękuję bardzo. To Więcej nagrań na